Ewangelia Łukasza, rozdział ósmy. I stało się potem, że on chodził po miastach i po miasteczkach, każąc i opowiadając królestwo Boże, a oni dwunastu byli z nim. I niektóre niewiasty, które był uzdrowił od duchów złych i od niemocy ich, jako Maria, którą zwano Magdaleną, z której było siedem diabłów wyszło.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 Porwawszy okowy, bywał od diabła na pustynię pędzony. I pytał go Jezus mówiąc, co masz za imię? A on rzekł, wojsko, albowiem wiele diabłów wstąpiło było weń. Wtedy go prosili, aby im nie rozkazywał stamtąd odejść w przepaść. A była tam trzoda wielka świni, która się pasła na górze i prosili go,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 aby nikomu nie powiadali tego, co się było stało.